Ewangelia według Łukasza Rozdział czwarty Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił z Nad Jordanu i prowadzony był w duchu na pustkowie. Przez czterdzieści dni był kuszony przez diabła, a przez te dni nic nie jadł, a gdy się one skończyły, był głodny. Diabeł powiedział mu, jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, aby stał się chlebem. Jezus odpowiedział. Napisano, że nie samym chlebem żyć będzie człowiek, ale każdym słowem Boga. Zaprowadził go diabeł na wysoką górę i w mgnieniu oka pokazał mu wszystkie królestwa zamieszkałego świata. Diabeł powiedział mu, dam ci tę całą władzę i ich chwałę, bo jest mi ona dana, a komu chcę, daję ją. Jeśli więc ty oddasz mi pokłon, będzie ona cała twoja. Jezus mu odpowiedział, idź precz ode mnie, szatanie, bo napisano, Panu, Bogu Twojemu pokłon oddawać i Jemu samemu będziesz służył. Potem zaprowadził go do Jerozolimy, postawił go na szczycie świątyni i powiedział mu, jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, bo napisano, aniołom swoim przykaże o Tobie, aby Cię strzegli. Będą cię nosić na rękach, abyś czasem nie uraził o kamień swojej nogi. Jezus mu odpowiedział. Powiedziano, że nie będziesz kusił Pana, Boga twojego. Gdy dokończył diabeł wszystkich pokus, odstąpił od niego aż do czasu. Jezus wrócił w mocy ducha do Galilei. Rozeszła się o nim wieść po całej okolicznej krainie. Nauczał w ich synagogach i był chwalony przez wszystkich. Przyszedł do Nazaretu, gdzie był wychowany. Wszedł według swojego zwyczaju w dzień odpoczynku do synagogi i wstał, żeby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza, i gdy rozwinął księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane Duch Pana nade mną. Dlatego namaścił mnie, abym opowiadał Ewangelię ubogim. Posłał mnie, abym uzdrawiał skróczonych na duchu, abym zwiastował pojmanym wyzwolenie i ślepym przejrzenie i abym wypuścił uciśnionych na wolność abym ogłosił miłościwy rok Pana. Gdy zwinął księgę i oddał ją słudze, usiadł. Oczy wszystkich synagodze były na niego zwrócone. Zaczął do nich mówić, dziś wypełniło się to pismo w waszych uszach. Wszyscy dawali mu świadectwo i dziwili się słowom łaski, które pochodziły z jego ust. Mówili, czy nie jest to syn Józefa? Powiedział do nich, z pewnością powiecie mi to przysłowie. Lekarzu, ulecz samego siebie. Co słyszeliśmy, że uczyniłeś w Kapernaum? Uczyń i tu, w Twojej ojczyźnie. Powiedział, zaprawdę powiadam wam. Żaden prorok nie jest przyjęty w swojej ojczyźnie. Prawdziwie powiadam wam że wiele wdów było w Izraelu za dni Eliasza, gdy niebo było zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak, że był wielki głód na całej ziemi. A do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do sarepty miasta Sydonu, do kobiety będącej, Wdową. Wielu było trendowatych w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie był oczyszczony, tylko na Aman, Syryjczyk. Wszyscy w synagodze, gdy to słyszeli, napełnieni byli wściekłością. Gdy wstali, wypchnęli go z miasta i wyprowadzili go na szczyt góry na której zbudowane było ich miasto, aby go zrzucić na dół. Jednak on przeszedł przez środek nich i się oddalił. Zszedł do Kapernaum, miasta w Galilei, i tam w dni odpoczynku ich nauczał. Zdumiewali się nad jego nauczaniem, bo słowo jego było wypowiadane z autorytetem. Był w synagodze człowiek, który miał ducha, demona nieczystego i zawołał głośno. Ach, co my mamy z Tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś wytracić nas. Wiem, kim Ty jesteś, świętym Bożym. Uciszył go Jezus, umilknij i wyjdź z Niego. Wtedy demon rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wszystkich ogarnęło zdziwienie. Rozmawiali między sobą, co to za słowo, że z autorytetem i mocą rozkazuje duchom nieczystym i wychodzą. Rozchodziła się wieść o nim po wszystkich miejscach okolicznej krainy. Gdy Jezus wyszedł z synagogi, wszedł do domu Szymona. Teściowa Szymona miała silną gorączkę i prosili go za nią. Gdy stanął nad nią, uśmierzył gorączkę i opuściła ją. Zaraz wstała i im usługiwała. Gdy zachodziło słońce, Wszyscy, którzy mieli dotkniętych rozmaitymi chorobami, przyprowadzali ich do Niego. On, wkładając ręce na każdego z nich, uzdrawiał. Z wielu wychodziły demony, wołając, Ty jesteś Synem Bożym. Uciszał je i nie pozwalał im mówić, bo wiedziały, że On jest Chrystusem. Gdy nastał dzień, wyszedł i udał się na miejsce puste. Poszukiwał go lud i przyszli do niego, zatrzymywali go, aby od nich nie odchodził. On powiedział do nich, także innym miastom muszę zwiastować dobrą nowinę Królestwa Bożego, bo na to zostałem posłany, głosił w synagogach Galilei.